cyrk owsiaka, żydowska chucpa, korupcja wojska. Tego nie ma w całej Europie. Na to nigdzie. Z Frankfurtu nad Menem mówi Stefan Kosiewski. Szanowni Państwo, na początek kilka tez. Wojsko polskie prywatnie po prośbie czy pod sąd zalądowanie owsiakiem bez zachowania procedur dotyczy to tematu wojska lądowe wspierają WOŚP w związku z tym, że wojska lądowe wspierają WOŚP zapytałem w dyskusji na Onecie czy lotnictwo jutro wesprze prywatną ochojską w akcji humanitarnej na Białorusi, a marynarka wojenna uda się prywatnie z kapelanami wojskowymi po kolędzie? A zainspirował mnie do zadania postawienia tego pytania ktoś, kto podpisał się jedynie trzema literkami, HBG przytaczam ten interesujący cudzy wpis a tak na serio czy szef sztabu generał Cieniuch nie powinien stanąć przed sądem wojskowym pyta ktoś podpisany trzema literkami HBG czy szef sztabu Generał Cieniuch Nie powinien stanąć przed sądem wojskowym Za użycie w masowej skali Wojska do prywatnych celów Tak się składa Że fundacja WOŚP Jest prywatną inicjatywą Owsiaka i jego rodziny Wykorzystywanie żołnierzy Do prywatnych celów Powinno być surowo karane tego nie ma w całej Europie, NATO. Rozumiem, że następuje powrót do PRL, a Wojsko Polskie zostaje przekształcone w sztafety ochronne jednej opcji politycznej. Niech Wojsko nie miesza się do polityki. Musiało minąć wiele lat, by Wojsko Polskie Cieszyło się zaufaniem Polskiego społeczeństwa Teraz ten kapitał Jest tracony Czerwone Komunistyczne trepy Znowu robią syf W tej instytucji Ludowe Wojsko Polskie Ponownie ogrzewa Stare tradycje Koniec przytoczenia Wpisu w dyskusji na forum Onetu. Co można jeszcze dodać do tej imprezy? Oni mogą włączyć wojska rakietowe, a także państwowe jeszcze wojska ochrony pogranicza, państw Schengen, do prywatnej akcji zbierania pieniędzy przez syna żydowskiego ubowca. A wolontariuszy mogą mieć milion albo i dziesięć milionów, jeśli tylko prezydent Komorowski uzna, że należy wprowadzić stan wojenny w interesie zbierania kasy przez ich człowieka i powoła naród polski w kamasze, doktryna Dorna, żeby zalegalizować skandal stanu korupcji Wojska Polskiego. Bo czegoś takiego nie ma nigdzie na całym świecie. Ani w Chinach, ani w Libii nie było. Ani w żadnym kraju NATO, SEATO, najbardziej dzikiej Azji zaś jest w hazarskiej, żydowskiej hazarii nad Wisłą, że dla zbicia kasy przez prywatną osobę uruchamia się wojsko państwowe, które jak to jeszcze niedawno zapewniał solennie w Jeruzalem, wyniesiony za to na Wawel prezydent Lech Kaczyński, miało stać na straży interesów Izraela na frontach całego świata. Dzisiaj wpłynęły do portu Tartus w Syrii dwa okręty wojenne Federacji Rosyjskiej, która tak samo jak Chiny nie zgadza się na zbrojną agresję NATO w tym miejscu świata, Taką, jaka miała miejsce w Jugosławii i w Libii. Dlatego Rosja demonstruje wolę wypełnienia zobowiązań przyjętych na siebie trzy lata temu, razem z prawem otrzymanym od Syrii do militarnego wykorzystywania tego portu w tym kontekście okazuje się, że minister Rostowski nie był taki głupi, kiedy zapowiadał publicznie wojnę w Europie, gdyż cała ta prowokacja owsiaka z użyciem w państwie polskim państwowego wojska do celów prywatnych żydowskiej rodziny to tylko chudzpa hazarska. Zasłona dymna, taka sama jak rzekomy kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych i w bogatej Europie. Dla odciągnięcia uwagi opinii publicznej, odrobionych potajemnie przygotowań do udziału Polski, Izraela, Stanów Zjednoczonych, tudzież innych państw wyznaczonych przez tajny rząd światowy do udziału w prowadzeniu wojny, która ma ustalić nowy porządek świata. Z Frankfurtu nad menem mówił Stefan Kosiewski. Podsumowanie hucpy owciaka. Z Frankfurtu nad menem mówi Stefan Kosiewski kilkadziesiąt milionów złotych zebranych rękami kilkudziesięciomilionowego narodu polskiego przez firmę Owsiak to zaledwie 10% z kilkusetmilionowej sumy ukradzionej w 2011 roku z budżetu Wojska Polskiego przez kilkudziesięciu bandytów. Taki jest wynik zbiórki dokonanej przez syna Ubowca Jerzego Owsiaka w styczniu 2012 roku. Po zestawieniu jej z ujawnionymi w Sylwestra 2011 roku wynikami analizy spraw prowadzonych w 2011 roku przez Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. A przecież ponad tysiąc żołnierzy oraz pracowników wojsk lądowych, którzy utrzymywani są w Państwowym Wojsku Polskim z pieniędzy polskiego podatnika Pomogło wczoraj Owsiakowi W zbieraniu milionów złotych Nie od bandziorów Którzy okradli w zeszłym roku Skarb państwa Lecz od naiwnych jak małe dzieci Ofiarnych, szczerych i biednych prawych Polek oraz Polaków, którzy nie rozumieją, że naciągnięci zostali kolejny raz bezczelnie przez hucpiarza na działkę, którą rząd Tuska pokrywa dziury w budżecie państwa powstałe na skutek działania Przestępczych band Od których to Przestępców Żadna państwowa służba Nie odebrała Jeszcze setek milionów Złotych Zagrabionych w ubiegłym Roku I bilionów dolarów Zagrabionych Tudzież wyszabrowanych Od czasów Zbrodniczej zmowy w Magdalence ubowca Kiszczaka i agenta KGB o pseudonimie Wolski to jest Jaruzelskiego z antypolskimi agentami różnych tajnych służb żydowskich działających w Polsce z Frankfurtu nad Menem podsumowanie Huczpy Owsiaka czytał Stefan Kosiewski.